Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry. O, to pan. Tak, to ja. Czyli jednak pan. No a pan by mnie nie poznał? W tym płaszczu i ciemnych okularach? A to co, że płaszcz, to co, że są? No tak średnio, no zazwyczaj ma pan ten wyciągnięty sweter i te stare sztruksy. Na tutaj, to teraz taka elegancja, tylko ten płaszcz za długi, do kostek. A bo to z racji fachu mam płaszcz taki długi. To gdzie pan się załapał na taką robotę? Do domu mody? Wersacze? E, e, po tych wybiegach chodzi się w takim płaszczu. Gdzie pan? Ja nie jestem głupi. Nie będę się do domu mody pchał choć mogłem, bo to ja teraz jestem rozchwytywany na rynku pracy. Ale dostałem lepszą robotę. W Ministerstwie Kultury teraz zasuwam. Ciekawe co, e, pan to najwyżej może tam dywany odkurzać i prezesowie drzwi otwierać? Gadaj póki możesz, Hamie. Ja jestem kulturalny pan, na no, odpowiednim i ważnym stanowisku. A prezesem to zostanę, poczekaj tylko jak awansuję. No no no, ale to już panie kulturalny pochwal się tą swoją arcyważną rolą. Co tam robisz, Żydku? A pierwsze nie Żydku, a po drugie promuję Wielkanoc i wartości chrześcijańskie. I do tego ten płaszcz pan potrzebujesz, bo święta idą, nie pojmuję. No tak, patrz pan. Widzisz? Ale ja... Weź się okryj, ty zboczeńcu. To chyba nie ministerstwa, agencja pana zatrudniła. Dla kultury i tradycji to ja zrobię wszystko. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Przedział.niwki.net Pisząc bez polskich znaczków.